Jest dziewiętnasta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz zapraszam. W Sejmie, wobec prezydenta, ale pod jego nieobecność. Nie milkną echa dzisiejszego ślubowania szóstki nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kruchy rozejm na Bliskim Wschodzie są zarzuty o łamanie zawieszenia broni. Dzień przed rozmowami pokojowymi w Pakistanie. Nowy bezkolizyjny węzeł na Zakopiance dla mieszkańców Krzyszkowic ulga po 10 latach. Nie będziemy musieli codziennie martwić się jak przejechać. Jest ruch prezydenta w sprawie dzisiejszego ślubowania, które szóstka nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyła w Sejmie. Karol Nawrocki złoży do Trybunału wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, bo choć całą szóstkę wybrał Sejm, prezydent osobiście odebrał ślubowanie tylko od dwójka I tę dwójkę prezes Trybunału Bogdan Święczkowski dopuścił dziś do pracy. Ślubowania pozostałej czwórki, która złożyła te ślubowania tylko w Sejmie, a akty dostarczyła do kancelarii prezydenta, nie uznał. Łączymy się z Agatą Król, która jest w Sejmie. Znamy Agatę już stanowisko prezydenta. Witam. Co zatem dalej? No, sprawą zajmie się teraz Trybunał Konstytucyjny. Jak powiedział dziś szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki przyjął ślubowanie od dwojga sędziów, dzięki czemu Trybunał będzie mógł orzekać w pełnym składzie, w którym zasi zasiadać powinno co najmniej 11 sędziów i tylu w tej chwili jest. Czworo pozostałych wybranych przez Sejm nie zostało dopuszczonych do pracy. Prezydencki minister ocenił, że przystąpili oni dziś do aktu groteski. Swego rodzaju tragikomedia, bo nie wywołuje on żadnych skutków prawnych, bo wywoływać nie może, bo jest niezgodny z ustawą i z konstytucją. Ale także jest smutny z punktu widzenia psucia państwa polskiego, więc do ślubowania tych czworga sędziów nie doszło, bo dojść nie mogło. Ono mogło odbyć się tylko wobec prezydenta Rzeczypospolitej. Dzisiejsze wydarzenie było planem B wobec braku działania w tej sprawie przez prezydenta, który bez zbędnej zwłoki powinien ślubowanie odebrać. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zwrócił uwagę, że głowa państwa nie posiada kompetencji do oceny prawidłowości danego wyboru. Odmowa odebrania ślubowania od części wybranych sędziów nie znajduje podstawy prawnej i stanowi uzurpację kompetencji przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To kolejna odsłona sporo o Trybunał Konstytucyjny, w którym nie tylko politycy, ale i konstytucjonaliści nie mówią jednym głosem. I zapewne nie ostatnia. Agata Król bardzo dziękuję za to podsumowanie. Na Bliskim Wschodzie oskarżenia o naruszenie zawieszenia broni. Iran oskarża o to Izrael. Chodzi o naloty na Liban. Teheran podkreśla, że to nieakceptowalne, a wiceszef irańskiej dyplomacji oczekuje reakcji Waszyngtonu.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 A jutro w stolicy Pakistanu Islamabadzie mają się rozpocząć negocjacje pokojowe irańsko-amerykańskie. Od nich zależy los kruchego rozejmu. Jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana na dłużej, to jest szansa na dalsze spadki cen ropy, uważa Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Jeżeli ropa będzie płynąć, to będzie szybciej spadała cena ropy. Natomiast czy tak rzeczywiście będzie? Nie wiemy tego. Jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych może zmieniać nastroje jednym tweetem, no to ta pewno jest y, cały czas y, podawana w wątpliwości. Dziś rząd ogłosił maksymalne stawki paliwa na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 ,17 zł 17 groszy, a diesla 7 zł i 66 groszy. Miliard złotych na łączenie się szpitali chce przeznaczyć Ministerstwo Zdrowia. Szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda ogłasza konkurs, który jej zdaniem pozwoli placówkom lepiej współpracować i dopasować się do zmieniającej się liczby pacjentów i ich potrzeb.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 Nie będziemy musieli codziennie martwić się, jak przejechać. Czasami mieliśmy kilka, kilkanaście sekund, aby wbić się na Zakopiankę. A najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu kierowcy zyskają kolejny nowy węzeł, tym razem w Myślenicach, na skrzyżowaniu Zakopianki z ulicą Sobieskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy w większości regionów pogodnie, a więcej chmur jedynie na wschodzie. Tu lokalnie może przelotnie popadać. Miejscami też silne zamglenia. No i alert dla całej Polski związany z przymrozkami. Zimno od minus 7 w rejonach podgórskich Sudetów, minus 4 stopnie w centrum, minus 1 na północnym zachodzie i tylko nad samym morzem od zera do dwóch. Wiatr ma być słaby i umiarkowany. Jedynka. Polskie Radio Reklama Wiesz co Marian? Mm. Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie, panowie z media, z media ekspert. Ekspert. <laughs> I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie mm. i za darmo.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 Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News. Leon XIV przyjął włoskich olimpijczyków. Nawiązując do nauczania Jana Pawła II, przypomniał o potrzebie harmonijnego rozwoju duszy i ciała. Sytuacja nieletnich będzie tematem tegorocznego dnia migranta i uchodźcy. W Stanach Zjednoczonych rośnie religijne zaangażowanie katolików, szczególnie młodych. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Krzyż Chrystusa to najwyższy i najbardziej istotny znak poświęcenia. W Jego obecności odradza się w nas pragnienie. By dać z siebie wszystko we wszystkim, co robimy. Powiedział Leon XIV na audiencji dla włoskich olimpijczyków, którzy uczestniczyli w zimowych igrzyskach w Mediolanie i Kortinie. Papież odwołał się do słów świętego Jana Pawła II, który nazwał Jezusa prawdziwym atletą Boga. Modlę się, aby to właśnie on inspirował was do podejmowania coraz bardziej szlachetnych wyzwań powiedział Leon XIV. Papież wskazał na potrzebę pielęgnowania w sobie harmonii między ciałem i duchem. Tylko w ten sposób można osiągnąć życie w obfitości, o którym mówi Ewangelia. No sport, infatti, Przyznał, że sport może wyrabiać w nas charakter, wymaga jednak solidnego życia duchowego. Dzięki temu staje się skuteczną formą wychowania. Poprzez sport uczymy się poznawać własne ciało, nie czcząc go jednak jak bożka, panować nad emocjami, rywalizować bez utraty poczucia braterstwa, przyjmować porażkę bez rozpaczy, a zwycięstwo bez arogancji. Leon XIV wskazał na szczególne znaczenie sportu w naszych czasach, naznaczonych polaryzacją, rywalizacją i konfliktami, które przeradzają się w wyniszczające wojny. Może się stać prawdziwą przestrzenią spotkania, nie pokazem siły, ale pielęgnowaniem relacji. Papież wybrał hasło Międzynarodowego Dnia Migranta i Uchodźcy brzmi ono: nawet jedno z tych dzieci jest to wyraźne odniesienie do tekstu Ewangelii według Mateusza, kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Jak podała dykasteria do spraw integralnego rozwoju człowieka, papież odnosi się w ten sposób do sytuacji nieletnich migrantów. Wiadomości ze świata W Stanach Zjednoczonych rośnie religijne zaangażowanie katolików, szczególnie młodych, Widać to w uczestnictwie w adoracjach, spowiedzi i życiu wspólnotowym. Odnowa dokonuje się przede wszystkim na poziomie wspólnot i duszpasterstw. W wielu parafiach i ośrodkach duszpasterskich gromadzą się dziesiątki, a nawet setki wiernych. W spotkaniach modlitewnych, rekolekcjach czy nabożeństwach uczestniczą osoby w różnym wieku. Wielu pozostaje na modlitwie także po zakończeniu oficjalnych wydarzeń. Dynamikę tę potwierdza liczba nowych wiernych wstępujących do kościoła. 8,5 tysiąca w Los Angeles, 2,5 tysiąca w Atlancie, 1700 w Waszyngtonie i 680 w Bostonie. Podobny trend widoczny jest na uczelniach. Na Harvardzie podczas tegorocznej wigilii paschalnej do kościoła wstąpiło 88 osób, w tym 49 związanych z uniwersytetem. Na Uniwersytecie Radgersa wiarę przyjęły 44 osoby, około 4 razy więcej niż w ostatnich latach. Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va.ukośnik.pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl. Jedynka. To jest radio. Słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia. Eureka Audycja Popularno-Naukowa. Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach zaprasza na wyjątkową wystawę o dzieciństwie i dorastaniu w przełomowej dekadzie lat 90. I na ten temat porozmawiamy w ostatniej części tego magazynu. Wcześniej odwiedzimy niezwykły eksponat ze stacji Muzeum w Warszawie, a mianowicie wagon salonowy z 1938 roku. A już za chwilę połączymy się ze studiem Radia Kraków i podyskutujemy o ochronie przyrody. Jakub Domoracki, kłaniam się Państwu i zachęcam do pozostania z nami. Polskie Radio. Jedynka. Pierwszym gościem dzisiejszego wydania Eureki jest pan Henryk Maciej Dwornik z Polskiego Związku Łowieckiego, z Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej. Dobry wieczór, witamy w jedynce. Dobry wieczór panu redaktorowi, dobry wieczór państwu przed obiornikami. Witam serdecznie, z myśliwskim pozdrowieniem, dasz bur. Już od jutra, czyli od 10 kwietnia, w Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie można podziwiać wystawę ocalone nie tylko w obiektywie. Zaraz pan powie więcej o tym tytule, rozszyfruje pan ten tytuł, ale ja powiem jeszcze jedno zdanie. To jest wystawa, która między innymi ukazuje działania podejmowane na rzecz zachowania jak największej liczby gatunków dla przyszłych pokoleń. Czyli będziemy mówić o ochronie przyrody, o tym jak chroniło się przyrodę dawniej? Proszę powiedzieć więcej, skąd tytuł? Najpierw może, co jest ocalone, nie tylko? W obiektywie. Ocalona nie tylko w obiektywie to jest wystawa, to nie tylko opowieść o przyrodzie, to próba zmiany sposobu myślenia o łowiectwie. Wystawa pokazuje, że łowiectwo jest działalnością znacznie bardziej złożoną niż powszechnie się to uważa. To nie tylko tradycja czy pasja, ale ważny element ochrony przyrody w świecie silnie przekształconym przez człowieka. Ochrona przyrody i łowiectwo, to tak stereotypowo to się gryzie trochę. No myślę, że nie, bo zrównoważone łowiectwo w dzisiejszym bardzo zurbanizowanym świecie to jest skomplikowana naprawdę materia. To trzeba rozmawiać, przyjechać do Centrum Edukacji Przyrodniczej, Uniwersytet Jagielloński, który ma ponad 660 lat, pięknie edukuje, mają piękne muzeum które no my myśliwi, może nam nikt nie wierzyć, ale tam profesorom na Uniwersytecie Jagiellońskim Wystarczy posłuchać, wystarczy zobaczyć, jakie oni mają tam eksponaty, co opowiadają. To myślę, że wiele osób zmieni sposób myślenia o obiectwie. Zmieni myślenie na jakie? Powiem szczerze, no tak jak powiedziałem, ja każdy jak us posłucham mnie w audycji, powie, o następny myśliwy będzie mówił same dobre rzeczy o sobie. Więc może ja przekieruję do Centrum Edukacji Przyrodniczej. Jest to cudowne y, muzeum. Ponad 600 lat Uniwersytet Jagielloński, ludzie, którzy tam mówią, to wiadomo, że mówią, mają to wszystko zbadane, udokumentowane, są to profesorowie, warto to muzeum odwiedzić i wtedy zobaczyć, że łowiectwo jest od 1,8 miliona lat temu, pierwszy gatunek, Homo erectus, później łowiectwo wyspecjalizowane, 300 tysięcy lat temu nowoczesne strategie obowiedztwa 100 tysięcy lat temu. To takie liczby robią wrażenie. No. Poza tym gatunki, które myśmy uratowali, chronimy, to są złożone, to nie jest rozmowa na 10-15 minut. To jest pokazanie tylko idei, że myśliwy chroni tą przyrodę, cały czas jest z nią w kontakcie. My robimy restrukturyzację wiele gatunków, które dzięki... Leśnikom, myśliwym, Polskiej Akademii Nauk. Ściśle współpracujemy z różnymi instytucjami, gdzie pokazujemy, że chcemy, żeby przyroda w Polsce była przygotowana do tego zrównoważonego łowiectwa w tym silnie zu zurbanizowanym świecie. E, ekspozycja, tak mi się wydaje, nawiązuje do bogatej historii ochrony fauny w Polsce, na ziemiach polskich powiedzmy. I ta ochrona fauny rzeczywiście jest właściwie obserwowana w naszych dziejach od zarania. E, mówiło się chociażby o ochronie gatunku, którego już z nami nie ma. Mówię o ochronie turów. No ale teraz mamy na przykład działania na rzecz ocalenia żubra. Czy w Bieszczadach, czy w Puszczy Białowieskiej? Dokładnie. No, Żubr w tej chwili już jest gatunkiem uratowanym. Oczywiście nigdy na niego będzie, nie będziemy polować. Jest to gatunek chroniony cały czas we współpracy z myśliwymi, z leśnikami. Jest wiele takich gatunków, które w tej chwili na przykład w Poznaniu próbujemy myśliwi, leśnicy uchronić. Na przykład drobia. to powiem szczerze, jest to bardzo ciężki Temat, żeby takie, taki, takiego ptaka przywrócić przyrodzie. No ale my podejmujemy takie działania, nie boimy się wyzwań. Dlatego trzeba spojrzeć na to innym okiem niż tylko strzelanie i, i zabijanie. To można górnolotnie nieco powiedzieć, ale chyba prawdziwie, że wystawa jest w pewnym sensie zaproszeniem do refleksji nad rolą człowieka w przyrodzie. Jak, jak to pan widzi? Jaka jest to rola człowieka w przyrodzie? Czy człowiek to opiekun przyrody w jakimś sensie, czy jednak no, pan przyrody? Dlaczego myśmy wybrali miejsce Uniwersytetu Jagiellońskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej? To miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Zapraszam wszystkich, przyjdźcie, posłuchajcie fachowców, zobaczycie dzisiaj miałem rozmowę z panem dyrektorem z Centrum Edukacji Przyrodniczej i powiedział mi tylko takie dwa słowa. Proszę powiedzieć o naszym polskim wróbelku. Polski wróbelek je sobie pszenicę, ziarenka, ale na etapie rozwoju piskląt on musi jeść białko, ponieważ pisklęta nie przeżyją. I my nie mamy już w miastach takiego zwanego polskiego wróbelka, ponieważ na etapie rozwoju, jeżeli nie ma Białka zwierzęcego, on umiera, ginie piskle, może później jeść sobie pszenicę i zboża. Ale na etapie człowiek i różne gatunki muszą się odżywiać białkiem zwierzęcym. A proszę teraz powiedzieć o ogólnie o działalności Polskiego Związku Owieckiego, szczególnie o Komisji Kultury do której pan należy i w której pan działa. E, łowiectwo to jest wielka kultura owiecka, to jest kuchnia, to jest muzyka. Wiele, wiele tematów, które podejmujemy jako Komisja Kultury. Pokazujemy to łowiectwo z innej strony, że ten myśliwy idzie na Wawel, mamy tam piękną uroczystość yy, za niedługo, mamy wiersze, mamy muzykę, mamy swoich świętych. Pokazujemy tą kulturę łowiecką, przy ona jest od wieków. Ona nie jest od 100 lat, do 200. Ja tylko jestem dopiero 25 lat myśliwym, natomiast z opowieści moich przyjaciół, którzy dawno polowali, my, myśliwi polscy, uczyliśmy, przyjeżdżali do nas Francuzi, Niemcy, Anglicy i zachowywali się nie za bardzo etycznie zwierzęną polowaną, natomiast u nas bardzo jest wymagana etyka, jeżeli chodzi o upolowaną zwierzynę. Jest muzyka myśliska, każde zwierzę ma swoją muzykę myśliwską. jest ostatni kęs, no to są takie łowieckie zwyczaje, więc szanujemy po prostu tą zwierzynę i myśmy uczyli tych zachodnią Europę, jak etycznie się posługiwać z upolowaną zwierzyną. Tak jak mi moi koledzy starsi opowiadali. Wspominał Pan już o współczesnych wyzwaniach i współczesnych działaniach zarówno leśników, jak i myśliwych. Mówił Pan o próbie przywrócenia dropia. Dobrze pamiętam, tak, ale tak, tak, tak. jeżeli chodzi o współczesne wyzwania, to także. Kontrola liczebności drapieżników i tutaj w swoich notatkach no. mam także gatunki inwazyjne takie jak Szop pracz. pracz to, to gatunek jest, inwazyjny? To jest niewyobrażalna inwazja. W tej chwili nasi przyjaciele z Niemiec, z którymi mamy, mamy kontakt, powiedzieli jedno. Jeżeli sobie na tym etapie z nimi nie poradzicie, to później sobie już z nimi nie poradzicie. Igo, tak zwane Igo, czyli inwazyjne gatunki obce, to jest po prostu niewyobrażalna inwazja szopa pracza. I szopa pracza nie da się zamknąć w azylach dla zwierząt, nie da się go gdzieś tam w zoo zamknąć. Po prostu ten gatunek jest tak niewyobrażalnie inwazyjny, Szopraż jest wyjątkowo dobrze przystosowany do życia w różnych środowiskach. Potrafi sprawnie wspinać się na drzewa, ma niezwykle zręczne chwytne przednie kończyny i dużą, dużą inteligencję, co czyni go skutecznym dra drapieżnikiem. On po prostu wybija wszystkie jajka, pisklęta, wszystkożerny. Czyli chce pan powiedzieć, tak mi się wydaje, jak ważna jest... Bioróżnorodność, zachowanie bioróżnorodności w przyrodzie, w przyrodzie polskiej, no bo mówimy tutaj o Polsce. Polska bioróżnorodność jest specyficzna, jest wyjątkowa, jest nasza. No tak, no, pokazuje, że ochrona przyrody to nie tylko piękna idee, lecz konkretna praca ludzi, leśników, myśliwych, którzy poprzez zrównoważoną gospodarkę łowiecką aktywnie odbudowują populację zwierząt, dbają o równowagę systemów. No, kto ma w tej chwili dbać o równowagę systemu? No Przecież gdyby nie myśliwi, to dzisiaj dziki chodzą po No Ktoś, kto sobie nie wyobraża, jaki to jest kataklizm, gdyby nie myśliwi, to naprawdę zapraszam do Centrum Edukacji Przyrodniczej. Tam można zapytać, tam można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Czego się życzy myśliwym? Dasz Bór. To jest takie pozdrowienie myśliwych leśników, ludzi, którzy dbają o polską przyrodę. A Państwa i moim gościem był pan Henryk Maciej Dwornik z Polskiego Związku Łowieckiego z Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej. Bardzo dziękuję i do usłyszenia, ale także do zobaczenia w Centrum Edukacji Przyrodniczej UJOTU. Do usłyszenia Państwu, Daszbur. Jedynka. Polskie Radio. A już po piosence odwiedzimy stację muzeum w Warszawie. Czy to tylko chwila? O nie. Dziś wiem, że to miłość. Na pewno to wiem Rozświetliło nas Światło wszystkich gwiazd I już żyć bez siebie Przestaliśmy umieć Czy to tylko moment o nie Było nam sądzone W takiej chwili serce się nigdy nie mylił, kiedy mówi kocham. To tylko moment było nam sądzone by znów spotkać się W takiej chwili serce się nigdy nie myli Kiedy Słuchają Państwo programu pierwszego, Polskiego Radia i magazynu Eureka. Jesteśmy teraz, no w naprawdę wyjątkowym miejscu, we wnętrzu wagonu salonowego. Wagonu z długą i barwną historią. W tej chwili ten wagon jest eksponatem w stacji Muzeum w Warszawie. A wraz ze mną jest pan Michał Fludziński, pasjonat i znawca kolejnictwa, także popularyzator techniki, pracujący właśnie tutaj w stacji Muzeum. Dobry wieczór, kłaniam się. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Zacznę może trochę jak starze radiowcy. Szkoda, że państwo tego nie widzą. No, ten wagon jest niesamowity, bardzo estetyczny i w takich miejscach jak tutaj e, widać albo czuć, że historia jest jakby na wyciągnięcie ręki. No, właśnie, jaka jest historia tego miejsca? Historia tego wagonu zaczyna się w 1938 roku, kiedy Société Internationale Wagon Lit, czyli operator m.in. Orient Expressu, zamawia w Poznaniu w zakładach Hipolita Cegielskiego sześć wagonów restauracyjnych. Zakłady wywiązują się z zamówienia, te sześć wagonów powstaje, cztery zostają. Do 1939 roku przekazane stronie francuskiej, dwa zostają w Polsce, ich odbiór przerywa wybuch II wojny światowej. W czasie II wojny światowej ten wagon jest szykowany jako wagon osobisty Gauleitera Wielkopolski Artura Greyzera. Na szczęście ów nie zdążył się nim nacieszyć, wagon zostaje w Polsce, front się przesuwa. I po zakończeniu działań wojennych, po przywróceniu do działalności zakładów cegielskiego w Poznaniu, wagon zostaje zdenazyfikowany i przebudowany na wagon salonowy w takiej postaci, w jakiej stoi on dziś. Więc jeszcze według przedwojennych planów, aranżacja przedziałów sypialnych jest przedwojenna i ma tę wydzieloną część, w której siedzimy, część konferencyjną, ozdobioną już w taki dosyć charakterystyczny styl dla nowej władzy. Był to wagon przystosowany do przewożenia najważniejszych osób w państwie. Więc mamy tutaj pięć intarsji przedstawiających pięć najważniejszych miast. W Polsce zobaczymy Kraków, Warszawę, Poznań, ale także Gdańsk i Wrocław. Chcę pan powiedzieć, że wagon nie został przejęty przez nazistów, ale po 1945 roku został przejęty przez komunistów. I w miejscu, gdzie teraz siedzimy, gaworzymy sobie i uśmiechamy się do siebie, tutaj pewnie rozmawiali i deliberowali Bolesław Bierut, Józef Cyrankiewicz i inni tego typu włodarze Polski Ludowej. E, dokładnie tak. To najkrócej się tym wagonem cieszył Bierut, może i na szczęście. Najdłuższym użytkownikiem wychodzi na to, że był najdłużej urzędujący premier w historii Polski, czyli Józef Cyrankiewicz. Mamy na zdjęciach w muzeum no, takie scenki rodzajowe, niepozowane, robione przez reporterów, więc było tu siwo dymu papierosowego na stole, oprócz jakichś dokumentów stały zdecydowanie niewoda tylko inne trunki, no daje to takie poczucie tego, że jednak władza lubiła się otaczać pewnym komfortem, pewnym stylem, no a zarazem załatwiali istotne rzeczy. To, co jest ciekawe, że mamy władze komunistyczne, mamy epokę stalinizmu, a na tych intarsjach, jak się przyjrzymy, jest najwięcej obiektów sakralnych, co jest takie zastanawiające, no, ale znowu obserwując kroniki zauważymy, że w tamtym czasie jeszcze otwarcia różnych ważnych obiektów. Tam się jeszcze pojawiają księża w 1948 roku. To się kończy w latach 50. Ale najfajniejsza, najciekawsza intarsja to jest intarsja przedstawiająca Warszawę, bo zobaczymy odbudowany Zamek Królewski, który przecież został odbudowany w 1975 roku, więc jest to jakieś wyjście w przód. Mamy budynek partii, dzisiejszy stary budynek giełdy, to, co jest najciekawsze, to mamy również wieżowiec z biało-czerwoną flagą, który nie istnieje. Widocznie były założenia w socrealistycznej odbudowie Warszawy, że coś takiego powstanie, natomiast na szczęście nigdy nie powstało. Wagon salonowy służył, tak jak pan powiedział, yy, władzy ludowej, włodarzom Polski Ludowej przez lata. Do kiedy? Ostatnie badania przeszedł w 1979 roku i jest tam adnotacja, że wagon ma biegnie spokojne powyżej prędkości 80 km na godzinę. No, lata 70. jest to okres intensywnej modernizacji sieci kolejowej w Polsce, więc prędkości się podnoszą, a ten wagon stoi na przedwojennych wózkach, więc to już zaczynało mieć znaczenie. Inna technika uresorowania, więc komfort jazdy spadał i wagon przeszedł wtedy do Dyrekcji Warszawskiej Okręgowej Kolei Państwowych, gdzie woził urzędników, dyrektorów, a później pracował jako koszarka, czyli zwykły wagon wożący robotników do jakichś prac torowych. Na szczęście kolejarze są ludźmi bardzo przywiązanymi do swojej tradycji i ten wagon ocalał, on naprawdę nie jest zdewastowany, nie był zdewastowany. 99,9 wyposażenia jest oryginalne z lat 40. Wyjątkiem jest lodówka zamontowana w latach 60. Jest o tyle unikatowa, że jest zbudowana pod wymiar kuchni, Więc nie była to po prostu kupiona lodówka, tylko też w dokumentach mamy potwierdzenie zamówienia konkretnych wymiarów, konkretnej pojemności urządzenia chłodzącego. Pan powiedział, że unikatowa jest lodówka, a chyba mamy tu większy unikat jeszcze. Mówię o prysznicu, tak, tak, prysznic w wagonie salonowym. Znaczy takich unikatowych rzeczy oczywiście mamy więcej, bo sam wagon jest unikatowy. Tak, kabina pasażera numer jeden pomiędzy sypialnią a gabinetem ma ustęp wyposażony w kabinę prysznicową, tutaj ten wagon ma swoje indywidualne ogrzewanie, miał boiler węglowy, więc była gorąca woda, była zimna woda. Także pasażer numer jeden mógł się odświeżyć, co ciekawe reszta pasażerów już dostępu do prysznica nie miała bez korzystania, ponieważ mamy dwa węzły sanitarne, ale drugi ma po prostu umywalkę i WC. Ciekawe kto był tym pasażerem numer jeden, ale może nie wchodźmy w to. Powiedzmy Panie Michale o czasach współczesnych. Teraz to jest eksponat w stacji Muzeum w Warszawie można go zobaczyć nie tylko z zewnątrz, ale i z wewnątrz. W sezonie wiosenno-letnim udostępniamy go do zwiedzenia raz w miesiącu. Jest to okazja i namawiam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, czy też informacji na stronie internetowej, kiedy ten wagon było, będzie otwarty. Jest to z reguły weekend, tak żeby jak najwięcej chętnych, zainteresowanych mogło go bez problemu Oglądać. Wagon grał w filmie. No aż się prosi, żeby taki wagon grał w filmie, w filmach pewnie, bo to było kilka albo i kilkanaście produkcji. Na pewno to była nowa ekranizacja Znachora. W nowej ekranizacji Znachora grał, grał też w poprzedniej serial Bodo, scena, gdy ekipa jedzie nagrywać Czarną Perłę. To część rozmowy się toczy w tej przestrzeni, w której siedzimy. Oczywiście zasłonięta była Warszawa, zasłonięte były te intarsje, to już magia kina zadziałała, żeby to przypominało przedwojenny wagon w środku. No ale scena, gdzie jest pisany scenariusz, a w zasadzie przerabiony scenariusz, to gabinet pasażera numer jeden, więc można... Zobaczyć, że to jest dokładnie to samo. Natomiast no, ja mam już to skrzywienie, że na tyle dobrze znam ten wagon, że jak widzę jakiś motyw kolejowy w filmie, czy z lat 80., czy, czy bardziej współczesnych, to ja potrafię rozpoznać przedział, naprawdę. Proszę powiedzieć, bo mówił pan, że wagon jest przedwojenny, ale on nie został e, odebrany tak, przed wrześniem 1939 roku, więc teoretycznie on przed wojną nie spełniał swojej, swojej funkcji, a jak było przez następne lata właśnie II wojny światowej? No w czasie II wojny światowej wiemy, że był szykowany dla Greyzera, dla Gauleitera Wielkopolski, natomiast nie mamy żadnych zdjęć, żadnych dokumentów, nie wiemy co, co się działo w tym momencie. Natomiast y, mamy bardzo dużo ciekawostek i taka jest anegdotyczna historia z nim związana z lat 50., z tej powojennej historii, wizyta Morisa Toreza, komunisty francuskiego w Polsce i władze ówczesne Polski decydują się na taki gest kurtuazyjny, żeby Toreza odesłać właśnie tym wagonem salonowym numer 1 do Francji. Torres jest odwożony, w ogóle był niezadowolony z wizyty, przypominam, mówimy o latach 50. Torres uważał, że komunizm w Polsce jest zbyt liberalny. Jest taka ciekawostka, że zachodni komuniści zawsze dykt lubią dyktować innym, co jest liberalne, co nie. Nie żył w tych czasach, nieważne. W każdym bądź razie wagon z Torezem w środku dociera do Francji i przy każdych drzwiach wejściowych mamy tabliczki fabryczne. No i Francuzi patrzą, że Numery seryjne na tym wagonie, na tych tabliczkach, to są numery seryjne wagonu, który zamówili w Polsce przed wojną, więc ten wagon zabierają, jak to się ładnie mówi, aresztują. No i dochodzi do konfliktu dyplomatycznego, no bo jak? Na zachodzie zatrzymują wagon salonowy, nasz wagon taki no, najważniejszy Air Force One byśmy powiedzieli, i zaczyna być burza dyplomatyczna, sprawdzanie dokumentów, no i okazuje się, że tak, jest to jeden z tych wagonów zamówionych, a nie odebranych przez Francuzów, ale przez to, że nie było odbioru wagonu przez stronę francuską, ten wagon nie był opłacony. Faktycznie pozostaje własnością zakładów Hipolita Cegielskiego, ponieważ zostały upaństwowione, więc jest własnością państwa, więc Francuzi mówiąc, no, Przepraszamy za pardon, jak to mówiono w Warszawie i ten wagon wraca do Polski. I co się dzieje? E, mamy notatkę tutaj w dokumentach, że Urząd Rady Ministrów, opiekujący się, sprawujący pieczę nad tym wagonem nakazuje usunąć wszelkie cechy pozwalające na jednoznaczną identyfikację wagonu. Nieważne, że sprawa jest wyjaśniona, trzeba to zniszczyć. Technika dzisiejsza pozwala na sprawdzenie, upewnienie się, że jest to ten fizycznie wagon, który Francuzi zamówili. Tabliczki są oryginalne, tyle że ze skutymi numerami. I proszę jeszcze powiedzieć, panie Michale, jak teraz, albo może nie teraz, ale pod koniec XX wieku, czy w drugiej połowie XX wieku, wyglądały i wyglądają wagony salonowe? Czy na tle tych innych wagonów ten przedwojenny jednak wyróżnia się? Czy ten przedwojenny sznyt wagonów salonowych właśnie reprezentacyjnych był inny, był unikatowy? Każdy kraj, każdy operator wagonów salonowych chciał mieć wagony o jak największym poziomie komfortu, ponieważ no, akurat ten wagon po wojnie w czasach PRL-u, no, to poza władzą nikt sobie nie mógł pozwolić na wagon salonowy. Ale dwudziestolecie międzywojenne, przełom XIX-XX wieku, jest to ten moment, kiedy wagony salonowe są dostępne dla każdego, kogo na to stać. Wszak Wokulski w larce Prusa wynajmuje wagon salonowy, żeby jechać z Łęckimi w stronę Krakowa, więc wagony salonowe były powszechnie dostępne. Ignacy Jan Paderewski koncertując w Europie czy koncertując w Stanach podróżował wagonem salonowym, więc wagony salonowe były powszechne. One się różniły oczywiście kolorystyką, poziomem wyposażenia, niuansami, natomiast ten sznyt był utrzymany, standard. Natomiast współcześnie mamy dwa rodzaje wagonów salonowych. Mamy modne pociągi turystyczne, które oferują różny komfort podróży, w tym wagony salonowe, w zasadzie... Sky is the limit, bo nie ma górnej granicy luksusu. Takim najbardziej chyba luksusowym pociągiem dzisiaj na świecie, złożonym z wagonów salonowych, jest pałac na kołach podróżujący po Indiach. Ceny biletu są kosmiczne. Natomiast w Europie w zasadzie już no, delegacje rządowe nie podróżują pociągiem, a jeżeli podróżują to raczej ze zwykłym wagonem, Niemniej kolej, w tym polscy operatorzy kolejowi, mają wagony salonowe, konferencyjne o bardziej współczesnym wyglądzie, o bardziej współczesnej aranżacji. Niemniej mają tam, jest bufet, zaplecze bufetowe, stoły konferencyjne, wygodne sofy. Ten komfort jest utrzymany, aczkolwiek już w bardziej współczesnej stylistyce. A o barwnej historii pewnego... Wagonu salonowego, który znajduje się teraz w Warszawie, opowiadał pan Michał Fludziński ze stacji Muzeum. Bardzo dziękuję, do następnego razu. Dziękuję również, do zobaczenia, usłyszenia. Program pierwszy Polskiego Radia. Przed nami jeszcze jeden temat. Już za chwilę porozmawiamy o dorastaniu w latach dziewięćdziesiątych. I look too good look too to be alone mm -hmm. My house clean, house clean. Mm -hmm. my pool warm, pool warm. Just Niezmiennie słuchają Państwo programu pierwszego, Polskiego Radia i magazynu Eureka. Naszą bohaterką będzie teraz najnowsza wystawa czasowa w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach pod tytułem Przełom, Dzieciństwo i Dorastanie w latach dziewięćdziesiątych. I o tej ekspozycji porozmawiam z panią dr Barbarą Kasprzyk-Dulewicz, kierownikiem działu pracy naukowej i wystaw wspomnianego muzeum oraz panem Przemysławem Krystianem, rzecznikiem prasowym tej instytucji. Dobry wieczór, kłaniam się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To może najpierw takie prowokacyjne pytanie, skąd w ogóle pomysł na tę wystawę i na zajęcie się latami dziewięćdziesiątymi, bo wydaje się, że dorastanie właściwie w każdej dekadzie jest wyjątkowe, czy to w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i wydaje się, że za kilkanaście może lat ktoś powie, że o, dorastanie w latach dwudziestych, XXI wieku, to dopiero było wyjątkowe państwo zajęli się latami dziewięćdziesiątymi. Dlaczego? Z bardzo prostego powodu, bo to były lata naszego dzieciństwa i dorastania. To też jest trochę prowokacyjne. Absolutnie z panem się zgadzam i mam nadzieję, że za te kilkadziesiąt lat ktoś też zrobi wystawę dotyczącą dorastania w latach dwudziestych, dwudziestego wieku, ale teraz wróćmy do lat dziewięćdziesiątych. Pomysł na tę wystawę powstał nieco dwutorowo. Z jednej strony była to taka nasza osobista potrzeba serca. Często o tym okresie rozmawialiśmy, wspominaliśmy, dzieliśmy się swoimi refleksjami i w pewnym momencie stwierdziliśmy, że świetnie byłoby podzielić się tymi naszymi odczuciami, a z drugiej strony wynikało to troszeczkę z zapotrzebowania zgłaszanego przez naszych zwiedzających. Otóż narracja naszej wystawy stałej kończy się na latach 80. i tyle. I często dostawaliśmy takie pytania, a co z naszym dzieciństwem, my 30 trzydziestolatkowie 40, nie możemy na tej wystawie pokazać swoich zabawek naszym dzieciom, bo Muzeum Zabawek i Zabawy to jest takie niezwykłe miejsce, do którego przychodzą ludzie w każdym wieku i często opowiadają o swoich doświadczeniach. I o ile dziadkowie ze swoimi wnukami przychodzili i mieli te zabawki, którymi się bawili, no to my już jako rodzice nie bardzo mieliśmy co pokazać naszym dzieciom. I dlatego też postanowiliśmy troszkę o tym opowiedzieć. Ekspozycja wyobrażam sobie, że jest sentymentalną podróżą do przeszłości dla wszystkich, którzy właśnie pamiętają lata 90. ze swojego dzieciństwa. Przyznam się, że ja też miałem dzieciństwo w latach 90., więc jest nas trójka w takim razie w tej chwili. To jest nie tylko podróż sentymentalna, bo przecież państwa muzeum odwiedzają goście, w różnym wieku. Dokładnie tak. Ta wystawa bardzo mocno oddziałuje właśnie na sentyment, na wspomnienia. Zresztą ona z tych sentymentów została zbudowana, bo to nie tylko to, o czym powiedziała Barbara wcześniej, nasze wspomnienia. Zrealizowaliśmy także wspólnie ankietę, która była skierowana na do naszych gości, która wskazała te przedmioty, nazwijmy to najbardziej kultowe, najbardziej pożądane z tamtego okresu i też zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich tych przedmiotów, o których myślimy dziś, dzisiaj, myśli o latach 90. Ale mocno wierzymy w to, że wizyta na tej wystawie zbuduje własne spojrzenie na ten okres, i własne wspomnienia gdzieś wygrzebane w tych odmentach, czy luściach swojej pamięci, czy czasem nie pamięci. Wierzymy w to, że zabawki mają taki moc przywoływania ich chwil i czasów, i także tych momentów, kiedy żyliśmy w latach 90. Oczywiście doświadczaliśmy tego bardzo często przy okazji innych wystaw, zabawek znacznie wcześniejszych, ale ta wystawa jest o tyle przełomna, mowa, jak sam tytuł wskazuje, bo trafia w ten okres w historii Polski, kiedy otworzyliśmy się na wpływ zachodu znacząco, także dotarły do nas zabawki, właściwie już z całego świata. To, co wcześniej było obiektem Westnień. w tamtych latach stało się bardziej namacalne. To, co było dostępne tylko i wyłącznie w jakichś katalogach, to w latach 90. pojawiło się w sklepach. Już nie mówiąc o tym, że no, można było to kupić, czy to w formie oryginału, czy bardzo często też różnego typu podróbek, bo to też można zobaczyć na naszej wystawie. I ja wręcz jestem przekonany, że każdy odwiedzający tą wystawę znajdzie, jeśli nie wszystkie zabawki do swojego dzieciństwa, to na pewno kilka takich elementów, które, które były wtedy wszechobecne. I może być to Rowet BLMX, może być to czasopismo Bravo z tamtego okresu, czy nawet komputer czy konsola Commodore 64, która gdzieś budowała naszą pierwszą świadomość informatyczną. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że wystawa jest także, jakby to powiedzieć, zachętą do refleksji nad tym, jak zmieniały się sposoby zabawy, komunikacji czy budowania relacji na przestrzeni ostatnich kilku dekad. E, absolutnie zgadza się. Pamiętajmy, my pokazujemy przedmioty, Przedmioty charakterystyczne, które wywołują wspomnienia, ale często są, były to przedmioty, które oglądaliśmy w telewizji, yy, widzieliśmy w gazetach. No nie oszukujmy się, to były lata ciężkie. Ja sama nie miałam aż tylu zabawek i trochę przy okazji tworzenia tej wystawy spełniałam swoje dziecięce marzenia i myślę, że wiele osób, które pamięta tamte lata będzie miało podobne odczucia do moich. To jest też pewna refleksja, aczkolwiek my faktycznie koncentrujemy się na tym dzieciństwie. Może to też jest ważne, bo to nie są tylko zabawki, to są też przedmioty charakterystyczne. Z jednej strony mamy dzieciństwo, z jednej strony mamy dorastanie i co się okazuje. Najważniejsze okazują się relacje które mieliśmy z rówieśnikami. Spędzaliśmy mnóstwo czasu na podwórku, mieliśmy swoje punkty odniesienia w postaci znajomych, kolegów, koleżanek. Nie, naprawdę niewiele zabawek było potrzeba do świetnej zabawy, do wspólnego spędzania czasu i chyba to jest taka największa zmiana. To się często też pojawiało w ankietach, we wspomnieniach, w odczuciach, którymi dzielili się z nami ludzie. Ale ta refleksja, o której, której pan redaktor powiedział, to znaczy, jak porównujemy czas spędzony jako dzieci, ten dzisiejszy, do tego naszego czasu z lat, z lat 90., to rzeczywiście można mówić o kilku przemianach. Ale to samo uczucie, to, to, to samo porównanie można, może dotykać także innych ekspozycji w naszym muzeum. Bo hasło, taką zabawkę miałem, tym się bawiłem, chodź synu, pokażę ci, czym się ojciec bawił. To jest niejednokrotnie także w kilku innych miejscach na ekspozycji. Oczywiście ta refleksja może zmierzać także do tego, że ten świat cyfrowy, który wtedy się pojawił, no to jest czas pierwszych telefonów komórkowych. Bardzo wielu, dla wielu osób są to pierwsze komputery, konsole, czy nawet pierwsze pecety, które się pojawiają pod koniec lat 90., To otwierało świat zupełnie innej rozrywki, zupełnie innego dorastania i zupełnie innej zabawy. I zdajemy sobie z tego sprawę, że to, co dzisiaj doświadczają dzieci, to jest też zupełnie inne doświadczenie. I jeśli komukolwiek przyjdzie na myśl takie zestawianie, takie porównywanie, to jest jak najbardziej miejsce ku temu bardzo dobre muzeum, zabawek i zabawy jest tym miejscem, które takie myśli może podrzucać. Oczywiście nie chcemy tutaj rozstrzygać, które dorastanie, czy które zabawki były lepsze, które dzieciństwo było bogatsze, ale jeśli nasi goście wyjdą z taką refleksją, to na pewno będą o nią bogatsi. Dla mnie takim doskonałym przykładem jest chociażby kaseta wideo. Przecież y, pamiętamy te czasy, kiedy trzeba było poczekać na ulubioną bajkę, wiedzieć, o której godzinie będzie emitowana w telewizji, a tu nagle kasety wideo uzależniły nas od tych sztywnych ram programu. A z drugiej strony to jest przedmiot, który dzisiaj dla dzieci jest absolutnie nieznany. Już parę razy doświadczyłem tego na ekspozycji, kiedy dzieciaki stwierdziły co to jest, jak to działa, gdzie się to wkładało i jak to działało, bo przecież filmy to są w internecie. Jeśli chodzi o bajki, no to jeszcze jakiś pendrive, tak można się bajką jakąś można było dzisiaj wymienić, ale kaseta wideo albo kaseta magnetofonowa to jest doświadczenie dzisiaj dzisiejszym dzieciakom nieznane. Proszę powiedzieć teraz, albo proszę zdradzić, jaki jest Państwa ulubiony przedmiot, czy może przedmioty na tej wystawie? I na początek pani doktor Barbara Kasprzyk-Dulewicz nie wspomniałem, a chyba to jest najistotniejsze, że pani doktor jest kuratorką tej wystawy. No ja muszę opowiedzieć. Wybudowaliśmy taki specjalny ekspozytor na naszą kolekcję lalek Barbie, i akcesoriów Barbie. No ja byłam jedną z tych dziewczynek, które marzyły o lalkach Barbie. Oczywiście miałam swoją Barbie, do której bardzo pieczołowicie wykonywałam własnoręcznie ubranka, a kamper Barbie, samolot Barbie. To były rzeczy absolutnie nieosiągalne, które widziałam na reklamach, a tu teraz wkładaliśmy te nasze obiekty, te wymarzone z lat 90. do ekspozytora. I tak pomyślałam, że zdecydowanie większą wartość wydaje mi się, że miały z perspektywy tej kilkulatki. Dla mnie lata 90. to już okres może mniej dzieciństwa, bardziej dorastania. Więc dla mnie te przedmioty były bardziej ważne, czy ważniejsze pod kątem spędzania wolnego czasu. I oczywiście fascynacji muzyką. Radio to jest dobre miejsce, by mówić o fascynacji muzyką, bo na muzyce jest zbudowane. Pamiętam pierwsze audycje, których słuchałem już na Walkmanie z radiem i właśnie Walkman to jest jeden z tych przedmiotów, który dla mnie jest najistotniejszy na tej wystawie, bo z jednej strony było to poznawanie muzyki właśnie za pomocą fal radiowych, a z drugiej strony kasety i wymienianie się tymi kasetami po wchodzeniu w ten świat muzyki także w ten sposób. No Walkman Kajtek miał jedną wadę, bo, bo jest taki na ekspozycji, bardzo dobrze odtwarzał muzykę, tylko czasami wciągał kasety i ja nie wiem czy dzisiaj... Jesteśmy w stanie odtworzyć te emocje związane z przewijaniem kasety, nawet ołówkiem, bo, bo było to wyzwanie i jest to jeden z tych motywów, które mi się najbardziej kojarzą z tamtym okresem. A Państwa i moimi gośćmi byli pani doktor Barbara Kasprzyk-Dulewicz i pan Przemysław Krystian z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Bardzo dziękuję za rozmowę, do usłyszenia, ale przede wszystkim do zobaczenia u Państwa w muzeum. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. I ja także bardzo dziękuję za to czwartkowe spotkanie. Kolejne wydanie Eureki już jutro i poprowadzi go Katarzyna Kobylecka. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i dobrego wypoczynku. Jedynka. Polskie Radio. Organizację pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia. bardziej społeczne dla równości małżeńskiej, czyli dlatego, żeby dwie osoby tej samej płci poszły do Urzędu Stanu Cywilnego i wzięły ślub, przekroczyło 50% w zeszłym roku i ciągle rośnie. Hubert Sobecki, członek zarządu stowarzyszenia. Miłość nie wyklucza. Kiedy zaczynaliśmy, to było w okolicach 30. Trend wzrostowy jest stabilny. Ta zmiana prawdopodobnie nie zostanie odwrócona, chyba że nagle będzie urządzona ogromna propagandowa nagonka przeciwko LGBT+. Wtedy ludzie być może zaczną wątpić. Stowarzyszenie przygotowało strategię wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce. To dokument skierowany do wszystkich osób, organizacji i instytucji, które wspierają ideę zrównania osób LGBT+ w prawie do zawierania małżeństwa. Dociera do społecznej e, świadomości to, że geje, lesbiki, osoby biseksualne, osoby transpłciowe to po prostu członkowie rodziny, członkowie lokalnych społeczności. To jest pani w sklepie spożywczym, to jest nauczyciel, który uczy moje dziecko, to jest wreszcie członek mojej własnej rodziny, to jest moje dziecko, to jest ktoś z mojego rodzeństwa czy y, wujostwa i tak dalej. Ludzie zaczynają to rozumieć. Mam do czynienia z innym po prostu człowiekiem, który chce tego samego, co ja mam od zawsze. Stowarzyszenie dąży do zapewnienia bezpieczeństwa spokoju i godności dla setek tysięcy polskich tęczowych rodzin. Już teraz wychowuje się w nich 50 tysięcy dzieci, które zasługują na taką samą ochronę od państwa, jak ich rówieśnicy. 15 lat temu grupka zapaleńców młodych osób z wizją, z marzeniami zebrała się w kawiarni i stwierdziła, że zmieni kraj na lepsze, że zmieni Polskę tak, żeby tutaj było nam lepiej, żeby nie musiały się bać. Powstaliśmy z takiego marzenia o bezpieczeństwie chyba tak naprawdę. To jest nasz główny gdzieś tam cel, poczuć się we własnym kraju jak u siebie, poczuć się bezpiecznie, nie martwić się o przyszłość, nie martwić się o to, co będzie działo się z naszymi najbliższymi, ale też nie martwić się o to, że nie możemy być pewni, czy pojutrze, za rok, za dwa lata wydarzy się jakaś zmiana, zmiana społeczna, zmiana polityczna i właściwie nie wiadomo, czy nie będziemy musieli z własnego kraju wyjeżdżać.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 autopromocja. Reklama.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 Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego. Au! Znów ten buch.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 o kierowców. Maciej Sampolski, zapraszam. Na S19 utrzymują się drogowe problemy między Wilkołazem a Kraśnikiem. Na 39. kilometrze trasy w okolicach Ostrowa Kolonii osobówka uderzyła w bariery energochłonne. Po tym zdarzeniu zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa i tak ma pozostać aż do godziny 21. Kolejne utrudnienia to z kolei Podkarpacie i trasa między Rzeszowem a Łańcutem. To oczywiście Autostradowa czwórka, a na jej 589 km mieliśmy bardzo podobne zdarzenie, co na ekspresowej 19. Tutaj również osobówka uderzyła w bariery i po tym zdarzeniu mamy blokadę jednego pasa w stronę korczowej. Do tego trasa paczków NYSA, czyli krajowa 46. W okolicach Ściboża mieliśmy zderzenie trzech autosobowych, właściwie to wypadek, bo w tym zdarzeniu jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu, czyli 36. km 46. wprowadzony został ruch jednym pasem na zmianę. I jeszcze ekspresowa szóstka, dachowanie samochodu osobowego między Gdynia, węzłami Gdynia Wielki Kacka, Gdańsk Osowa. 324. kilometr, tutaj niestety mamy zablokowany jeden pas w stronę Gdańska.